Wodowla roślin strzelce, również często obecna i na naszych łamach i w Radiu Raportu Rolnego, ale przede wszystkim bardzo często obecna na polach produkcyjnych polskich rolników. Dlaczego? Dlatego, że ma nowe odmiany, coraz lepsze odmiany i o nich właśnie rozmawiam z panem Mieczysławem Sołtysiakiem. Skupimy się chyba głównie na pszenicy o zimę i przężycie o zimę, prawda? Bo to jest akurat teraz sezon przygotowania do jesiennego sezonu zasiewów. No. W tej chwili u nas pojawiły się nowe odmiany pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. I tak mogę po kolei wymienić. No, jedną prawdopodobnie będzie hitem odmiana Wilejka, która została zarejestrowana na Litwie. Słyszałam, że ma fenomenalną zimotrwałość, mro... lepszą niż żyto. 7,5. Rekord Guinnessa? No, jedna z najwyższych chyba, które są na rynku naszym krajowym. Również odmiany opcja. Owacja, która też jest zarejestrowana na lifie, też mam rozodporność na 4,5, ale jest bardzo wysokiej jakości. Sprzężyt z kolei no też zarejestrowaliśmy kilka odmian, z czego takim największym hitem będzie sprzężyto Octavio, które ma bardzo wysokie plonowanie, sporo powyżej wzorca. Również odmiana sekret i naszym takim w tej chwili hitem sprzedażowym jest odmiana Meloman, która cechuje się bardzo wysoką zdrowotnością. W tej chwili ono tu jest na poletku pokazowym i też wygląda rewelacyjnie. No pytanie tam, jak wyglądała ochrona jeszcze oczywiście. Nie, ale ono z natury jest bardzo odporne, bo tu mamy sygnały od rolników że wygląda rewelacyjnie. Wiem też, że z pszenic Jarych macie kilka ciekawych odmian, bo skądinąd w nich się specjalizujecie też. Tak. W chwili pojawiły się dwie nowe odmiany. W tym roku zarejestrowana została odmiana Frajda, która została zarejestrowana w grupie B, ale też ze względu na swoją wysoką płynność będzie polecana na rynku. Zarejestrowaną odmianą w roku 2016 jest odmiana Rusałka, która w tym roku się pojawi już tak w takiej szerszej sprzedaży. Również ona w doświadczeniach porejestrowych miała pierwsze miejsce pod względem planowania i ona jest z grupy A. Tak, patrzę sobie na te nasiona, które macie Państwo na swoim stoisku i akurat nie zboża zwróciły moją uwagę. Bardzo ładne nasiona bobiku. Odmiany tutaj widzę są opisane dwie. Granit i amulet. Proszę powiedzieć, jakim powodzeniem cieszy się bobik? To no bo roślina bobowata, świetnie nadająca się, przecież i czyna poplączona zbiór ziarna, roślina wszechstronna. Czy rolnicy chętnie ją sieją? To znaczy, zauważam, że z roku na rok sprzedaje się go w sumie coraz więcej i te odmiany niskotaninowe, biało-ziarniste no mają dosyć duże wzięcie, bo również nadają się w sposób dobry do skarmiania przez zwierzęta. Odmiana granic samokończąca. Dlatego też jest w sprzedaży, bo ona dosyć szybko schodzi z pola, po prostu ono szybciej skończy swoją wegetację. A głównie w tej chwili są nakłady na to, żeby rozwinąć hodowlę niskotaninowych, bo białko pozyskiwane u siebie w gospodarstwie jest dużo tańsze niż to z zakupu. No i jeszcze ten, jak to się mówi, element, że pozostawia dobre, dobre stanowisko. Tak.